Naprawdę. Dzień dobry Państwu, Marcin Gal. Chciałem Państwa zaprosić na rozmowę z Panem Jerzym Grunwaldem. Rozmowa się odbyła 11 lutego 2010. Dotyczyła Pana Wojciecha Pomorskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rodzin Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Dzisiaj wiemy, że w złowił prezesa, dlatego że wychodzą bardzo duże nieprawidłowości, jeżeli chodzi o działalność. Tego człowieka. I teraz tak. W tamtym okresie pan Grunwald mówił bardzo otwarcie. Pewne informacje. Zdaniem tego pana pewne informacje na temat Wojciecha morskiego. Oczywiście my chcieliśmy najpierw sprawdzić wiarygodność. Czy to się potwierdza, co mówi pan Grunwald. I powiem państwu szczerze, że w dniu 11 sierpnia 2010 w Bytowie odbyła się sprawa karna, którą pan Pomorski założył panu Grunwaldowi za rozpowszechnianie rzekomej nieprawdy w internecie. Jak dzisiaj wiemy, to się w prawie wszystko potwierdza, co powiedział pan Grunwald, co wszystko się właściwie sprawdza na temat pana Pomorskiego. Wiemy również, że w sprawie karnej pana, przeciwko panu Grunwaldowi pan Pomorski się przyznał, że był karany za kradzież. Również przyznał się, że jego żona znała język polski, że się języka polskiego uczyła, nie miała wrogości do naszego narodu. Także to się mija z prawdą, co przez cały czas nam mówił pan Wojciech Pomorski. Druga sprawa jest taka, że dotarliśmy do dokumentów, do maili, które wysyłała pani Anna Klasani do pana Pomorskiego na przykład z 3 kwietnia 2007 jest to matka, która miała problem z Amtem, walczyła o dziecko, ojciec dziewczynki oskarżył matkę o wywiezienie dziecka do Polski i zabronił, jak to jak, jak wiemy, to jest jedyna sprawa, która była wygrana w tamtym okresie I z drugiej strony jednak chciałem Państwu powiedzieć, że to Pan Pomorski prowokował Panią Klasani do wyjazdu z dzieckiem za granicę Mówił po prostu przekazywał, mówił, że ma uciekać z Niemiec, że nie ma chce wracać Dzisiaj wiemy, że gdyby wyjechała, to by dziecka nie wygrała, dlatego że miałaby nowe procesy, europejski nakaz aresztowania i pan Pomorski doskonale o tym wiedział i że tak by było. I teraz powiem Państwu szczerze, w dziewiąty podobny numer zrobił z panią Bartą Mozebach to była matka, która zwróciła się o pomoc do polskiego stowarzyszenia rodziców przy dyskryminacji dzieci w Niemczech. Pan Wojciech Pomorski z premedytacją powiedział, że uciekaj, batka, do Polski, do Polski, uciekaj, uciekaj. Pani bata mu uwierzyła, jak mówi prezes, to tak zrobiła. Przez to naraziła siebie na nowe procesy karne, dlatego, że uciekła. Normalny człowiek powinien doradzić, że powinna tu walczyć, powinna na terenie Niemiec w sądzie ubiegać się o prawa, o kontakt z dzieckiem, a nie uciekać z Niemiec. bo To wiemy, że to nikomu nie przysłuży się pozytywnie. Oczywiście wracając do pani Anny Klasani, jestem na pełną odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, że pan Pomorski wiedział, że doradza fałszywie pani Bacie Mosebach. I, I jak wszyscy wiemy, jak ta sprawa się zakończyła, to była bardzo trudna sprawa. Z drugiej jednak strony jednak dotarłem też do pana Mirosława Michałowskiego, który potwierdza słowa pana Grunwalda. Ten pan również potwierdza, że pan Włodziek Pomorski się mu zwierzał z różnych kwestii, z różnych sytuacji, opowiadał. Także ja mam te wszystkie informacje na mailach, mam dowody, dokumenty, mam do wglądu. I osobiście ja przez ponad rok czasu również działałem w Stowarzyszeniu Pana Pomorskiego. Jako prezes Stowarzyszenia Oddział Berlin, Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Również były wywiady w Lungenam z panem Pomorskim. Podajże w naszym dzienniku tam były, też było kilka wywiadów jako przewodniczący. E, upomniałem się o finanse stowarzyszenia. Pan Pomorski zaprzeczył, że w ogóle, że nie nie, lepiej by się wypaść, że mnie w ogóle nie zna. Nie byłem członkiem, się dowiedziałem i po prostu mogę, w Pan z pewnością że Pan Pomorski robi oszustwa. E, chce za pomocą dyskryminowanych dzieci zrobić sobie karierę polityczną. W, z, razem z partią PiS, jak wiemy, ma bardzo silne poparcie prawa i sprawiedliwości. Ten człowiek, a tak naprawdę to oni razem siebie wzajemnie podkręcają. Oni robią na pomorskim politykę, on robi na nich karierę. Także co to, to jest? Bardzo obrzydliwe, mi się w ogóle nie podoba. I powiem Państwu szczerze, że dlatego zachęcam do wysłuchania Pana Grunwalda. Oczywiście na sprawie Pana Grunwalda my teraz wszyscy pojedziemy, pomóc Panu Grunwaldowi. Ja założyłem Wojciechowi Pomorskiego też sprawę, zgłosiłem do prokuratury, że są nieprawidłowości w stowarzyszeniu, że zginęły pieniądze ze stowarzyszenia wyłudzone z mz u Jak to Pan Pomorski sam powiedział, udało mi się wyciągnąć 4 tysiące. Eee, także za wszystko Pan Pomorski powinien odpowiedzieć. Teraz jest kwestia teraz czasu, jak się do tego ustosunkuje prokuratura. A... Tak na marginesie, to Państwu powiem, że mamy bardzo dużo świadków, osoby, rodzice, którzy, którzy poznali Pana Pomorskiego. Kim jest ten człowiek? Bolesna prawda. Marcin Gal, witam serdecznie. Rozmowa dla portalu Wolne Media.net. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Jerzy Grunwald. Jest to człowiek, który chciałby nam, słuchaczom redakcji, opowiedzieć pewną ciekawostkę na temat prezesa Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, pana Wojciecha Pomorskiego. Jest to pan Jerzy Grunwald. Witam pana serdecznie. Witam Panie Marku, bardzo serdecznie witam. Marcin, Marcin. Panie Marcinie, bardzo przepraszam. Witam pana, pana, Panie Marcinie, bardzo serdecznie. Tak, nasza, nasza redakcja przeczytała na Pana portalu informacje, również Pan nam przysłał na maila do różnych osób. Co Pan by chciał powiedzieć na temat Pana Wojciecha Pomorskiego? Kim jest Pan Wojciech Pomorski, Pana zdaniem? Więc ja nie jestem zobowiązany do znaczy, nie mam prawa oceniać żadnego człowieka, ale mam prawo wyrażać opinię o tych ludziach. Tym bardziej, że y, mamy w tej chwili y, zaszczyt w niedługim drugim czasie spotkać się z panem Pomorskim w sądzie w y, Poznał nas za y, reportaż, który się ukazał na, na łamach naszego portalu, y, gdzie opisaliśmy prawdę, rzeczywistość, dlaczego pana Pomorskiego żona opuściła go i jego dzieci. Nikt nie zapytał w tym momencie ani yy, yy, yy, Pani yy, Tani, która, która była bita przez Pana Pomorskiego, dlaczego opuściła tą rodzinę, dlaczego zabrała dzieci. Nikt nie zapytał jego teścia, nikt nie zapytał policji, która tam była wielokrotnie, nikt nie zapytał sądu, yy, gdzie Pomorski był karany kr za kradzieże yy, w sklepach, łącznie ze swoim bratem. Na ten temat nikt się nie wypowiadał polskim tylko i wyłącznie chodzi z papierami, czeszczy jak i tak giertych, i pokazuje jakieś papierki, że Józec tam zabrania mówić się y, y, z jego dziećmi po polsku. To jest absolutną nieprawdą, y, ponieważ y, będąc y, wielokrotnie gościem w jego domu, pomychań, y, mogę stwierdzić 100% że Pani, pani Pomorska wówczas, Pani Pomorska, nauczyła się perfekcyjnie per per per mówić po polsku. Praktycznie, bez akcentu. już mówimy po polsku, nikt nikomu nie zabrania w Niemczech mówić po polsku czy po turecku. Jest to jedną wielką, brzemią bzdurą. Pomorski, jak stara się, byłbym silnie zdobyć od telewizji polskiej dzięki PiSowi. I bardzo podobnie będzie chciał wystartować parlamentu. Y, y, y, to jest tylko po prostu gra. Tu nie ma gry o, o dzieci, to jest jedna, jedna wielka brednia, Tu chodzi o pieniądze. Pomorski kasował duże pieniądze socjalne. On nie pracował. W momencie, kiedy Pomorska się z niej opuściła, w kraj Niemcy, uciekła wręcz do, do Austrii, bardzo, bardzo, bardzo daleko od niego. Pomorskiego odcięto źródło utrzymania. I w ten, ten sposób jest jedno wielkie kłamstwo, yy, yy, którym tutaj się nasyca Pan Pomorski i powróca całe społeczeństwo w Polsce. Mają, ma w tej chwili bardzo dużo zwolenników, ludzi, którzy są yy, manewrowani przez media polskie, krótko mówiąc, telewizja kłamie, jest jednostronna, nie straciła nic. Yy, yy. Po rozmowie ostatnio z ambasadorem w Niemczech, czyli niemieckim ambasadorem w Warszawie, poprosiłem ambasadora tegoż kraju o dostąpienie filmu, który świadectwa moralnego prowadzenia się pana Pomorskiego, żeby okazać społeczeństwo, w rzeczywistości był. Chcemy zwrócić uwagę, że niestety pan Pomorski jest, jest to osoba, która kłamie w żywe oczy, chcąc w jakiś bezczelny sposób, zwrócić na siebie uwagę i przy okazji kupić czegoś piękną, nie wiem jaką. Zawsze się y, y, y, y, wymykiwał od pracy, może to jest ten sposób na życie. Znaczy Pan nam przekazał bardzo dużo właściwie cennych informacji, ale mnie zastanawia tak prywatnie, skąd Pan te informacje ma? Przecież Pan jest w Polsce, Pan Pomorski w Hamburgu. Czy Pan znał jego żonę Pana Pomorskiego prywatnie? Ja mieszkałem przez 26 że że lat w Jembrze w Hamburgu i Pan Pomorski e, przyjął się do nas do pracy w charakterze menadżera, o którym w ogóle nie miał pojęcia najmniejszego. I tak się nawiązała nasza znajomość. Znałem oczywiście Pomorskiego osobiście, byłem częstym gościem u niego w domu, ponieważ człowiek, który się legitymuje ponoć y, y, y, dyplomu magistra, nie potrafił nawet y, y, obliczyć y, procentów, Musiałem go uczyć procentów, także często byłem u niego w domu gościem. Znałem znaczy, zarówno jego żonę, jak i jego dzieci. Dzieci były od razu uciekały, nie wiem, wypuszczone, e, uciekały do jakiegoś swojego pokoju. E, jego żona w tajmie się w jakimś drugim pokoju. E, bardzo dziwna atmosfera panowała w tym domu i bardzo sztuczna. E, można było zauważyć po prostu jakąś dyskryminację tych, e, tych, tych, tej jego rodziny przed niego samego. Po prostu ona był Panem i bowiem. Znaczy ja rozumiem, że Pan przedstawił Pana Pomorskiego, że jest to zły człowiek, ale Proszę pana, będę słowo, jeżeli ktoś chodzi z pistoletem w kieszeni, z nożem w kieszeni, coś się tak. wręcz niewiarygodny. a ja, jest naprawdę. Sam widziałem. Zresztą e, e, znam kolekcjonera w, w Hamburgu, który e, e, kolekcjonuje broń legalnie i e, nawet to nie jest się nie było pośrednictwo broni, ale e, widziałem tą broń na, na oczy, była zakopana po w popiskim lesie tam, gdzie pomorski przebywał, z dużą ilością amunicji. On miała pozwolenia na tą broń. Policja zresztą wielokrotnie była u niego. Przeszukania robili, bo widocznie pani y -y -y Pomorska, była jego żona, zgłosiła tą historię na policji. Niestety broni nie znaleziono, ponieważ on żonę ukrywał. Chodził z nożem. Jest jakieś pytanie? to są psychopatyczne zagrania. Dobrze, ja też może nie lubię Turków, czy Muzułmanów. Każdy ma, ma swoje prawo do... Do, do, do swoich przekonań, ale nie jest to dobry powodem, żeby chodzić z pistoletem w kieszeni, jak jakiś idiota, u kroty, albo z nożem, no, cały czas z nożem pistoletem w kieszeni. Ja rozumiem, że Pan ten pistolet i ten już Pan widział. Na własne oczy niedokrotnie. Okej, okay. a niech Pan mi powie jeszcze tak, mm, przy okazji, bo Pan y, powiedział, że nie ma zakazu języka polskiego w Niemczech, ale Pan Pomorski przedstawił dokument. Chyba nie, możemy, po, um, chyba nie możemy podważyć proszę, autentyczności tego dokumentu. Proszę pana, ja tego dokumentu osobiście nie widziałem. Do, widziałem go w widzianiu telewizyjnym, yy, gdzie masą tych papierkiem ludziom przed nocem. Są tam jest zapisane, nie wiem, ale zbawiąc mentalność niemiecką, prawdopodobnie zaszczedni sobie rozmowy, yy, bo Pomorski miał zakaz yy, kontaktu z dzielskich bez, yy, bez yy, świadków. Tak. Ten świat przy Rosowie zapewne musiał mieć jakieś ustawodawstwo z Izby Oni bronili po prostu, yy, yy, chronili swoich, yy, swoich ludzi. To jest rzeczą normalną, co powinno być na całym świecie, czego w Polsce niestety nie, no, powinni się po uczyć. Od i w tym momencie, jeżeli był, był według urzędnik niemiecki, on nie ma obowiązku znać języka polskiego. Jeżeli pomorski ożenił się w Niemczech, ma y, y, paszport niemiecki, on ma niemieckie, więc gdzie tu jest problem, żeby rozmawiał, y, y, jeżeli jest tak cały że y, y, y, żeby że rozmawiał w języku ojczystym, danego kraju. Ja nie widzę ja takiego problemu, żeby y, w tym momencie był tam jakiś tłumacz, jeszcze i tłumaczył z polskiego na niemiecki, skoro niemiecki y, pomorski zna. I podejrzewam, że całkiem, całkiem nieźle sobie z nim radzi, jak widać wszystkich są do sądu podania, nawet z w Hamburgu ostatnio samemu samemu sędziemu od, od jakichś sędziów trzeciej rzeszy. więc to, to są lekkie przesady już to, to, są lekkie, to jest katastrofalne, co on robi dla, w oczach Niemców ci Polacy, którzy żyją obecnie w Niemczech Na pewno nie będą mieli łatwiej w tym momencie w jakimkolwiek urzędzie dzięki temu panu. Tak, ale niech Pani powie jeszcze jedną rzecz. Hmm, wie Pan, to wszystko jest bardzo bardzo mocne, co Pan się wypowiedział, ale Pan również krytykuje polską prasę, media, TVP. Tak, Jednostronnie. że zdarujemy jedną nie, nie zabrali sobie odrobiny trudu, żeby y, y, dotrzeć do, y, to chociażby tu sądów w Hamburgu, sprawdzić na policji, jak się prowadził pan, pan Pomorski, jakie były powody y, przeszłupania w jego mieszkaniu. Y, nie, nie, nie zadali sobie y, trudu y, napisać do Gowina, y, żeby wyciągnąć jego firm w o, o moralnym prowadzeniu się pana Pomorskiego. Tak. Nie zadali sobie trudu y, zapytać chociażby jedno zdanie, jedno pytanie dodać y, y, jego teściom. Zadali y, sobie natomiast duży trud, rozmawiając z Pomorskim i jego, y, y, y, y, y, y, y, no powiedzmy sobie, podobnym y, przypadkom, dla znaczy ludzi, którzy mają podobne przypadki, y, O tych ludziach nie chcę się wypowiadać nie nami. A, tak. że... A mnie Rozumiem, ale mnie interesuje jeszcze inna rzecz. Y, zarzuty są poważne. Chodzenie z bronią, kradzieże, nie no wiem, się nad rodziną. Z tym, że czy ten pan był karany za coś z tych przypadków? Yy... Bo zarzucać to... można, zarzucać można każdemu, co się chce. Ja mogę też na przykład zarzucić załóżmy panu coś, ale mnie interesuje, czy prokuratura to potwierdziła, czy ten pan Pomorski jest karany? Pan Pomorski jest karany. Sam się przyznał, że dostał w zaryżeniu bodajże 3 lub 4 lata za kradzieże. Notoryczne kradzieże. Było to w roku, podejrzewam, między 2001-2002. Przyszedł do nas e, do domu, zespół to mimo powiedział, że niestety wreszcie go zapali tak na poważnie, bo kilkakrotnie go pani na że Zresztą e, w pewnym manidorkie przy mnie na, moi, na moich, oczach jeszcze ukradł, nie wiem czy to jest kryptomania, czy to jest złodziejstwo natury. Przy mnie ukradł, jeszcze paczkę na będą ze mną, gdzie nie naraził na ewentualne konsekwencje. I pan to widział, tak? Ale czy nie zrobię? wręcz później jeszcze dostał obszar, bardzo porządny obszar ode mnie, że jeżeli takie rzeczy chce sobie wykonywać, to we mnie, prawda? Znaczy, to pan uważa osobiście, że pan Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rolicy Wreszcie Dyskryminacji Dzieci Wnioski, jest zawodowym złodziejem? Nie zawodowym złodziejem I, i na pewno, jeżeli ktokolwiek się zwróci to, y, y, do, do Berlina lub do sądu w Hamburgu, takie, takowe orzeczenie otrzyma. Ale niech pan mi powie, gdzie pan Pomorski był karany? W Hamburgu. I to jest pewne, tak? Pewna informacja. To jest pewna informacja. To jest w 99% uzyskałem ją od niego. Był strasznie przepraszony, strasznie wystraszony i mówi, że musi się w ostatnimi i będzie się musiał bardzo, bardzo pilnować. Ja tego życzenia na wartości nie widziałem, ale wspominałem, że rozmawiałem tutaj z ambasadorem w Niemczech, niemieckim w Warszawie, który przyrzekł mi, że takowe świadectwo, znaczy prowadzenie kierunków plannicy otrzymam z ambasady niemieckiej w drugim czasie. I Znaczy, że Pan otrzyma ten dokument, tak? Tak, że otrzymam ten dokument, tak. Ja bym był bardzo zainteresowany, żeby Pan go nam przedstawił, jeżeli Pan by mógł. No, oczywiście, z dużą przyjemnością. Zresztą na pewno e, opublikuję go na, na łamach naszego portalu. Tak. E, oczywiście ze względów reklamowych nie będę mówił jaki to portal, jeżeli Pan wie, co sam Pan to uczyni. Natomiast e, ten dokument będzie publicznie pokazany i mam takie prawo do tego. Znaczy, prawo. Jeżeli pan chce, może pan reklamować swoją firmę, swój, swój portal, na którym pan yy, opisał pana Wamorskiego. Tak, ja opisałem, znaczy zrobiłem bodajże 4 czy 5 feriotonów na jego temat. Jest to portal Halokom przez 4O na końcu. I każdy może sobie wejść, szukając yy, wyszukiwacę u nas bezpośrednio na portalu lub w Google, yy, tam się to wie. o nim całej prawdy. Także yy, ja potwierdzam wszystko własnymi słowami, podpisuję się po tym czterokrotnie z każdej strony. Yy, na tego, jaki jest ten zawcięty tyt, yy, yy, yy, chciałbym jeszcze Panu powiedzieć, że tak. yy, posłano mnie ostatnio do sądu. Znaczy, on konkretnie. Yy, Najlepszą ochroną jest za tak wiadomo, Kolejny Pomorski z tego bardzo często korzysta. was wszystkich do sądu, tam", pewnie jeszcze sąd Polsce do sądu. To nie ma człowieka, którego by się nie uczynił. Także tak, tak. to świadczy też o, o jego moralności jako takiej, który, który mówi, że jest święty, że jego rodzice to są jakieś tam, mają jakąś sektę, że, że Bóg to jest ponad wszystko, Polska to jest ponad wszystko. Jest to wielkie zakłamanie. Bełan sobie wielokrotnie mówił o Polakach pogardliwie, typu Polaczki. Już nie mówię Polakę, tylko Polaczki. Tak mówił. A teraz w Polsce mówi, że Języcy są szwabe, czyli hiterowscy. No, łatwo można zmienić, Szybciutko. Bo pan Szybciutko. Roz... Tak? Bo Pan rozumie, że ta rozmowa też będzie rozpowszechniana w... na stronach internetowych. Ale rzeczywiście i, i, i podpisanie się pod tym nie wycofał nawet Płucowa. Po prostu byłem świadkiem tego i wiem co mówię. Nic nie ma tutaj w moim przypadku. Nie ma nic wyślenego. Bo ja, ja jestem w tej chwili wydawcą tego portalu, wyrodaktorem naczelnym. Moim obowiązkiem jest ujawnienie prawdy. To jest mój obowiązek, to nie jest jakaś część tylko ja się nie mam e, już tam żadnego powodu, żeby się na nim mścić. Natomiast jest to ujawnienie prawdy, żeby, żeby naszą obowiązkę zarówno Pana jak i moim jest przekazywanie ludziom rzetelnych informacji. Nie można być jednostronnym i nie można patrzeć tylko z jednej strony metalu. Zawsze metal ma dwie strony. Natomiast e, chciałem jeszcze dodać, jeżeli to pójdzie, mam nadzieję, szeroki świat, że pan Pomorski również zaczął to, to w bardzo prosty sposób unieszkodliwianie swojego teścia. Zniszczył mu cały okródek, podkopał mu drzewka ponoć, czy, czy na jakiegoś tam kwasu, czy, czy na jakiegoś kwasu, zniszczył mu okródek działkowy. To są od pana Pomorskiego. Natomiast zaproponował mi, żeby znaleźć jakiegoś łobuza w Hamburgu, yy, który yy, łamałby go na kawałki części. Yy, wręcz powiedział, że nawet jakby go zabili, to by mu się nie stało. Ale czy pan. Pana ma... za to 5 tysięcy euro proponował sumę. Ale czy pan ma jakiś dowód na to, co pan mówi? Bo to są tylko słowa. Proszę pana. Jakiś dowód? Yy, jak, jak, yy, jest możliwość ustalenia, bo yy, wiecie pan, pomorski pracował u mnie. Przez okres 3 miesięcy w mojej firmie, gdzie natychmiast zagorował, procentów się nie nauczył, natychmiast zagorował i się, y, zacząłem go uczyć tam, ten, jak, jak powinny nagle pracować w ogóle w firmie. na y, natychmiast zagorował jak wspomniałem i naraził naszą firmę na koszty ponad tysięcy euro w związku z tym, że musiał być ubezpieczony, dostawał pensje, etc. etc. Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, w jaki sposób sobie wyrównać te rachunki, każda woda jest dobra, więc zarazem pewnego człowieka, który wyglądał bardzo groźnie, żeśmy się udali do tego Pana Pomorskiego, w tym wiadomość w sprawie, pobicia, zogałtowania, połamania Pana, który miał też na nazwisko. Ten człowiek, żeśmy uzgodnili, no poprzednio żeśmy uzgodnili pewne fakty, i dostał 3000 euro za na to, żeby połamać, poturbować teścia yy, poborskiego. Yy, to pieniądze oczywiście, bo no była prowokacja z mojej strony, to pieniądze ja sobie troszeczkę wyrównałem, yy, straty, straty, które poniosłem oczywiście w, w firmie. Oczywiście yy, do pobicia nie doszło, bo nie było to naszym zamiarem. Yy, to no, było chęć wycofania troszeczkę gotówki, którą on po prostu w krótko doszczelny sposób nam ukradł firmy. Ten człowiek y, mieszka, ja w tej chwili nie znam dokładnie adresu, natomiast mam jego numer telefonu, którym się mogę e, podzielić. Kogo? Adresem telefonu kogo? E, tego człowieka, który miał pobić, dokautować e, e, pomorskiego teścia. Może Pan podać tutaj na audycji, jeżeli Pan by chciał. E, Urad, numer do tej, do tej, jego żony. do to jest, to jest Niemiec, tak? Proszę? To jest Niemiec? On jest też z pokolenia polskiego, czyli Niemiec, Niemiec, Azji też. Ale rozmawia w języku polskim też? Oczywiście, bardzo dobrze zresztą. I można z nim przeprowadzić wywiad również? Proszę pana, z nim może nam przeprowadzić wywiad. I nie widzę problemu, że to, on na pewno do tego tematu może... Będzie na pewno takie na ten temat. Ponieważ z góry wiedział, że to jest prowokacja z naszej strony. I że tam do tego żadnego do nie dojdzie, ale Pomorski w y, 100% proponował y, jemu przy mnie, y, y, psa, Mówiła, by jemu, przynajmniej w zabicie mówić, jakbyście go zabili, to też się nic nie stanie. A. Teścia swojego oczywiście, też rozmowa jest. Teraz pan opowiem, na numer telefonu. Ale jak pan mi powie przy okazji, jak tam wygląda sprawa w Bytowie? Czy proces się zakończył, czy trwa? Do tego się zacznie. Proszę Pana, to jest tak, do mu numer telefonu, tylko bym prosił, żeby tego telefonu Pan na antenie nie podawał, dobrze? No. Do Pana informacji, dobrze? No to w takim razie prosiłbym go podać mi później, dlatego, że my dobrze, nagrywamy... No, tak, tak, tak, tak, żeby został dany od telefonu od Pana słuchaczy tysiąc dziennie. To było to za bardzo męczące. Dobrze, to Pan mi poda później ten numer telefonu. A który, który Pan może udostępnić słuchaczom? Co yy, yy, udostępnić? Przepraszam, nie zrozumiałem. Który telefon może Pan słuchaczom udostępnić? Mogę udostępnić swój numer telefonu, nie ma znaczenia, przecież ja jestem, y, od tego jestem y, y, mocny w redakcji i na każdy temat y, chętnie odpowiem, na każde pytanie. To proszę podać y, swój numer telefonu. Obecnie zamieszkuję w Polsce, więc 0048, oczywiście kierunkowy. Numer telefonu 514-250-371. Powtórzę 0048-514-250-371. A niech pan mi powie, tak przy okazji, czego pan się spodziewa po sprawie w Bytowie. Proszę pana, spodziewam się najgorszego, ponieważ jak wiadomo, to to niektórzy... W Polsce no, sądy są pomocy zawisłe. No zobaczymy no, jakiego sędziego trafię. Na razie rozmawiając e, z sekretarzem, sekretarzem tego sądu e, e, e, wszystkie karty są przeciwko mnie. Po nie poza jakimiś nam pomówienia. E, po pierwsze to no, poza mnie przy nie wiem. No, w każdym razie spodziewam się najgorszego. No zobaczymy. No, na razie walczę sam. E, nie mam żadnych podręczników. E, nie nie, nie ma adwokata, bo sprawa jest dla mnie ewidentnie prosta. E, Także, no, spodziewam się że pewnie w roku, wyroku Pomorski zapewne zażąda e, jakąś tam rekompensatę finansową zającego 15 tysięcy euro, jak od Censiego niemieckiego trzeciej rzecz, jak on to określa. E, nie zostanie zapewne nic. E, postaram się e, e, doprowadzić sprawę do końca, ujawnić jego, jego, jego e, piękny życioriec, kto to jest. Poza tym... W tej chwili jestem też w tości jego um, wykształcenia. On prowadzi kilka liceum, kilka w których nie był w ogóle uczniem. Um, w 1995 roku zrobił porocz patologię, za ten jest w Niemczech, jeszcze narkomanem. Um, bo to jest jeszcze historia, która ja mi opowiada, że był narkomanem, że jego żona go wyciągnęła i tak dalej. Znaczy jak um, jest... Przepraszam, przerwie panu. Pan Pomorski był narkomanem? Z tego, co sami powiedział, był kumarem jako alkoholikiem w bardzo zaawansowanym w stopniu tak. i był bardzo wdzięczny swojej małżonce, która do tego wyciągnęła. I ta rodzina po prostu wyciągnęła go do ogół. Ale podobne jest teoria 90%, ponieważ, no bo nikt w czegoś takiego nie mówił w prawda? Ja bym na przykład sobie rok, jeżeli bym był kiedyś narkomanem, czy ja na pewno bym na ten temat nie wspomniał. Nawet w najbliższej osobie, bo to jest temat raczej taki, o którym się nie mówi. Także jestem przekonany, że on by sam to mówił, sam stwierdzał. Degenerat był, degeneratem stał się porządnym człowiekiem, dzięki tani, tańczy wspomniał. I dzięki tej rodzinie, którą sobie założył. A jak, pan oce... A jak Pan ocenia żonę Pana Pomorskiego? Jaka to jest osoba? Proszę Pana, to jest... E, e, ja tutaj wstałem u siebie że żeby to po prostu była sprawa jasna i ewidentna. Z tą kobietą nie łączymy żadne stosunki koleżeńskie, przyjacielskie, nic. Od momentu, kiedy ona uciekła od Pomorskiego, w życiu jest więcej nie widziałem na oczy. Oceniam ją bardzo pozytywnie. E, była bardzo e, spokojną, e, bardzo spokojną osobą, bardzo uległą osobą, prawdopodobnie za bardzo uległą, e, e, nie wiem, ja e, będę w swoim miejscu jeżeli sobie myślałem, że my tutaj z Niemką czy z Chyba bym nie doszę do takiego stopnia y, y, y, y, y, samozakraszania, żeby się uczyć języka, na przykład chińskiego, jak miał Chingę tutaj w Polsce, prawda? A ona mimo wszystko będą z tym, że nauczyła się polskiego. Była to bardzo, bardzo, y, y, bardzo ciepła postać. O, takie mogę opisać. Bardzo ciepła i zastraszona. Y, to było wina dwie była bardzo zastraszona. prawa się odezwać, ale była bardzo pozytywną postacią. Mało domów, dzieci. Była troszeczkę źle ubrana. Pomorski pieniądze, który kasował, e, kupował sobie skórki, futerka, narwiturki, ona chodziła, ostatnio widziałem, to jest na własne oczy w starych butach obrzydliwych jak w Rosji, no. A. ale rozumiem, pan, wspomniał, że pan będzie się bronił w tej sprawie karnej w Polsce bez adwokata? Bez adwokata. E, po pierwsze, no, nie widzę takiej potrzeby, żeby, żeby zatrudniać adwokata w sprawie na mnie czystej. Nie jestem, nie jestem w żaden sposób, nie patrzą tam ani jedno ani jedno słowo, tylko słowa prawdy, bo jeszcze raz powtarzam, że moim obowiązkiem jest informowanie, że ten informowanie społeczeństwa. Nie znaczy, nie. Z, z, wie Pan, znaczy to jest akurat Pana zdanie, wie Pan o co chodzi, problem jest w tym, że Mówiąc o kimś narkoman, alkoholik, złodziej ja publicznie, na ale publicznie mówiąc to i podając imię nazwisko danej osoby, a jeszcze jeżeli ta osoba jest publiczna prowadzi pan nie w Niemczech. Jest być nie? pan na zawsze tę cenę, prowadzi, być prowadzi w Niemczech Polskie Stowarzyszenie, to to jest, mi się wydaje, to narusza dane osobowe i być może dlatego pan zostanie ukarany za to? E, mam nadzieję, że nie zostanie ukarany ponieważ yy, zaczną się bronić, a mam yy, ku temu, yy, zacznie bronić, ja nie mam się z bronić. To są sprawy proste, wystarczy tylko złożyć wniosek na policję na Indos. I wystosować o do, położenie do, do sądu niemieckiego i te wszystkie fakty będą ujawnione. Wystarczy porozmawiać z panią pomorską, byłą żoną, wystarczy porozmawiać z jego teściem, cóż to jest za I, i wszystkie fakty, które ja nie odpowiadam, bajek, ja tylko stwierdzam fakty. Także nie naruszam mi godności osobistej, czy jakiś tamkolwiek drukl, nie? nie jest to dla mnie osoba publiczna, jest to po prostu, jeszcze podkreślę raz, wstrętny przekres. I będę się tego trzymał, bo dla tego człowieka osobiście jest to przekręt. Po prostu bazując na na, na, na, na swojej jakiejś tam nieszczęści, które sam sobie stworzył, bo tu ma jakąś twarz, której nie ma, drugą twarz. Mimika, jego zachowanie przez kamerami, obecnie pewnie wyćwiczone godzinami czy świat słów jednym, Jest to, jest to takim, powiedzmy sobie, małym e, e, e, e, Brodkiewicz, który kosztem e, chociażby stosunku międzynarodowych e, chce osiągnąć swój cel. Jaki cel? Jeżeli on ma rzeczywiście pragnienie e, e, Dążenie do, do, do spotkania się z tymi dziećmi, do, jak, jak mówi Jotruga, czy gdziekolwiek się wyraża na ten temat, to po co takie rzeczy opowiada, takie kłopoty, na jaki temat to się wypowiada w ogóle? Dlaczego on chce wywołać III wojnę Światową z powodu swojej nieudolności umysłowej? Że, że, że ja byłem świadkiem, jak on się zachowywał, jak realizował ten cały dom. Więc o czym tutaj jest mowa. Niech on lepiej się zamknie, nie przeprosi, nie urywam zamknie, przeprosi tą swoją trzecią rzecz, która go utrzymywała latami i do tej pory prawdopodobnie to czyni, nie wiem, z pewnie już ma jakąś kasę, do której cały czas dąży i już nie opowiada wzdór. Tutaj młodzi ludzie tego słuchają. Znowu nastąpiła jakieś zasadnienie antyniemieckie. Jeszcze raz powtarzam, ludzie, którzy żyją w Niemczech, będą ofiarani jego głupot. Po prostu będą ofiarani. wcześniej czy później. znowu nastawienia będą się raz Niemcy z Polakami przez jakiegoś... Idiotę, po prostu idiotę. Ale musi pan rozumieć... Ale czy ta uczaszka na głowę, ta czas chodzi do jakiegoś ludzkiego, czy nie wiem jak to się nazywa, to uczniowie mu się na uczniowie Cały czas uczniowie uczniowie na jakąś uczniowie uczniowie uczniowie podobnego. Cały czas te zwolnienia, które ja przeżywałem lekarskie, jak ona z firmy, pracował też od tego samego lekarza i, i tylko nie jedno, jedno podałem, że aha, niestety nie się jakaś tam psychiczna, umysłowa, depresja, tego typu stwa. Proszę pana, ja nie mam w sobie do zarzucenia. ujawniam prawdę i będę konsekwentnie je ujawniał. Jeżeli zostałem skazałem przez, przez ten sąd, nie wiem, zobaczymy co będzie dalej, ale na pewno tego nie zostawię. Znaczy rozumiem, że pan będzie mimo to, że pan stanie ukarany, to będzie pan to robił dalej, ale z drugiej strony pan musi wiedzieć jedną rzecz, że w Polsce jest ochrona danych osobowych, nawet jeżeli osoba jest karana, załóżmy, daję tylko przykład, jeżeli jest, nie ma prawa nikt rozpowszechniać jego danych osobowych. Proszę pana, osoby publiczne tak zwane, te, które on się teraz już uważa, ja się nie, bo tak nie uważam za bardzo na osobę publiczną, niestety podlegają pewnych, pewnym osądom, tylko. On jest jeszcze tam na ludzkiej ale w Kasi szeroko rozgrywa też i chcieli. Natomiast y, o każdy może napisać wszystko, że jest tą z prawdą, zwłaszcza o tam piszę, ale o prezydencie, o którym również piszę, jeżeli pan będzie uprzemny, zajrzeć na nasz portal, jest na pierwszej stronie, ważnych wiadomościach, że Kaczyńcy są życi na przykład, prawda? I to jest prawda. I, i tego nikt nie, nie... ja nie mam nic przeciwko żydom, absolutnie, ale trzeba na tym pracę ujawniać. A tym bardziej o no poborskim, który robi robi siebie aniołka, a rzeczywistości to ma tylko w Skórę człowieka, który, który za wszelką cenę yy, yy, prawdopodobnie po trudach yy, yy, swojego teścia yy, chciałby się dać, osiągnąć swój cel i w tym momencie okupia całe społeczeństwo. występując w telewizji pytałem, czy tam gdzieś w postaci, czy na jedynce, w ulicy, w Proszę pana, jeszcze będąc w Niemczech, tam no, przynosił na początku takiej gazetki, gazetka wprost, takiej w polskiej, wiem się szczyci, a ja mówię, został to w spokoju człowieku, przecież wiesz, jesteś niebezpieczny. Nie, bez chiny, nie, nie ja im mm, pokażę. O. Proszę pana, więc tak nie można, nie trzeba takie spraw ujawnić, do opamiamy ma wyjątkowego pecha, że, yy, że ja zmieniłem profesję, odwracania do Polski i dołożyłem sobie Nie ma wyjątkowego pecha, bo prawdopodobnie, jeżeli by to nie nastąpiło, pan Pomorski do tej chwili czułby się bezkarny i robił mi co chciał i wszystkim wmawiał, cokolwiek bym chciał. Właśnie z panem. Znaczy ja panu powiem szczerze, ja poznałem kilka osób ze środowiska pana Pomorskiego i... Nie mam takiego zdania o panu pomorskim. A on się otaczał obecnie od osobowami, osobami. Bo wszędzie otaczął się księżnik. Potem jego sekta zielonoświętkowców, czy jeszcze inna sekta, nie wiem jak oni się nazywają, zabroniła mu tego. Następnie chodził do Śliwańskiego, to jest ksiądz z Hamburgu, tam ten kościół zaczął, ale ten ksiądz z akurat chyba był na tyle remony, że po prostu go odczelował ciebie. To zaczął się otaczać następnie z inną grupą ludzi. Otoczenie pana polskiego się zmienia jak jedenastolary, więc na jest inny, że tej chwili się otoczą po prostu, sobie takimi, a nie innymi ludźmi, co prawdopodobnie również przez niego w jakiś sposób zaświeceni, poszukani, ewentualnie mają wspólne interesy. Dlatego ten temat nie będę drążył, w tym temacie nie będę drążył, to są zupełnie inne sprawy, inne kwestie, ale każda osoba, która spotyka się z parę pomocy, która była zaproszona do tej do, na, na, na rozmowy, i matematizmu, i i i swoich dzieci. Ma swoją historię, której nie chcę w tej chwili grożyć. mnie akurat nie interesuje. Ale nie ma, nie ma człowieka do winy. Zgadza, się. Znaczy ja... że... Tak. Znaczy pan również obraża troszeczkę środowisko pana Pomorskiego, tak? Rozumiem. Nie, nie, środowiska pana Pomorskiego nie obrażam, Tylko po prostu potwierdziałam, że... No wie no tam, ja z panem Pomorskim troszkę to kontakty. Tak. Coś tam przesław, że Pan Pomorski potrafi, ma się że ja jakąś przebicia się do, do danego środowiska. Gdzie tylko zechce. Też można uchwałę w pewnych sprawach. I pomyślałem, że to, że to, to jakieś ofiary, niego kolejne ofiary, są jakieś progi do wejścia do, do, do swojego celu. On tam ludzi tylko więc nie wiem, co to tak jako otoczkę, żeby, żeby mieć wsparcie. No, nie jest tam, że to również ta wokacja, a nie inne osoby, które przeszły takie podobne sytuacje, czy to z dyplomatów, czy z jakimś tam policją, czy z kimkolwiek innym. po prostu wykorzystywanie pewnych osób do pewnych celów. Ja do no, tych osób nie mam nic. Współczynię bardzo, jeżeli rzeczywiście mają duże problemy. Natomiast po na pewno nie współczuje, tylko używaj jak, jak narzędzia do swoich grubych spraw. Dopóki ci ludzie się o tym nie dowiedzą, nie przekonają na własnej skórze, jest to ich że po prostu problem. Nie chciałbym, żeby, żeby, żeby po prostu do tego doszło, żeby, żeby zarważyli, żeby tam wyzyskiwali mimo swoich mieszkań. Także bardzo już szkoda tych ludzi, niestety, ale wcześniej czy później y, y, mi się oczy, wcześniej czy później, to gwarantuję Panu. Okej, okay. yy, nasza rozmowa powoli dobiega końca, chyba, że chciałby Pan coś jeszcze przekazać słuchaczom. Proszę pana, no to, że w no, no, tylko przekazać się że wspaniałą sprawę. sprawa. No, wiadomo, przede wszystkim chciałem podrobić pana słuchaczy. Po drugie, e, e, mam nadzieję, że będą odstrożni w znajomościach, zawierający znajomości w Pury takimi e, podobnymi typami, jak pan Pomorski. No, i dzisiaj pana słucha żeby e, nie mieli takich problemów, jak on sobie stworzył. E, ale jestem przekonany, że żyją 25 lat e, w Hamburgu, że większość Polaków to, to nie, nie zadowolona z tego, z tego powodu, że tam żyje i na pewno nie będą nie, robić nie, te, tego typu zamętu, jak Pan Pomorski, zapis swoich prywatnych powodów. Także proszę jeszcze raz... Przepraszam, na, Ale, tak, zaprasza, na sną... tak? mi się jedno pytanie. Tak. Znaczy Pan wspomniał, że Polacy są zadowoleni, że mieszkają w Niemszy i tak dalej. tak. tak to nie są zadowoleni, to proszę bardzo, wola jest wolna. Najlepszym powodem jestem ja. Ja nie byłem niezadowolony, nie ale poproszę do całego wniosku, że przyszedł czas zmienić kraj i każdy może sobie zmienić ten kraj. I w tym momencie ja będąc w Niemczech, przeżywałem duże historie, jak każdy z nas, który tam mieszka, ale jak to wyjdzie, mimo wszystko jestem wdzięczny Niemcom za 25-letnie przesyłanie mnie w okresie komunizmu. Zatem nie, nie wszystko, y, mieszkanie, y, utrzymanie. Mimo tego, że były oczywiście sytuacje, w której mógł się nie zgadzać, większość y, y, przeszednych tam 3 dni była bardzo pozytywna. Ja Dlatego nie należy, bez mnie, ja się nie odważał na to, kraju, który mnie utrzymywał, który mi pomógł, bardzo mi pomógł, nauczenie się języka niemieckiego zachowań normalnych. Przecież my tutaj z Polski wyjeżdżającym byliśmy no, w większości przypadków, którzy byli tak to powiedzieli kapie. I to jest jest że, że mogę poznać inną kulturę, zachodnią kulturę innych narodów, a nie okazywać, nie, nie... Proszę Pana to jest, to jest obrzydliwe, co Pomorski robi. Poza tym on do tej pory, że mu nie pasuje, Kraj niemiecki, to niech on do odda, nie się rzeknie obywatelstwa, wiesz, mu tego nie zabrania, prawda? I nie wróci do Polski, bo wypisuje o Polsce, że taka dochana Polska, jakieś drewnia, jakieś piosenki, jakieś teksty, nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Każdy ma do pana otwarto, każdy. No, Zaraz! Zdaj... się wrócić do Polski, nie żałuję tego kroku, ale mówiąc bardzo dziękuję. Mimo pewnych problemów, które każdy z nich miał. Na w Polsce mamy problemy z urzędami i dalej, ale to bardzo, ja bardzo dziękuję za to na mączynienie, a po prostu nie dziękuję im za to, wręcz przeciwnie. Nadstawa im y, to, czegoś chciała, żeby tak się tak nie było zarobić, no. Tym bardziej się jego Jeszcze raz powtarzam, absolutnie, jest Po co panu podam numer telefonów o tych osób i tu rozmawiałem bardzo prywatnie, powiem panu, Przekonał się Pan, jaka była sytuacja, jak to wszystko wygląda. Jeden świadek. mam jeszcze drugiego, który nie wiadomo, gdzie on się teraz znajduje. To rumieniec, nie. jego chciałem powiem, żeby tam tego tego swojego teścia. Ja to prostu jeszcze raz oprawiam. nie można robić w w którym się mieszka, którego utrzymywało w całej życiu. Ten tym członek, z miarę dochodził, wyciągnęli go naprawdę zna. Naprawdę zna. Na. W życiu nie miał swojego mieszkania, tam dostał przy pokoju, tam dostała możliwość. Nauki, tam to samo jakieś kursy kończył nie wiem, w międzyczasie, to samo możliwość pracy. Skorzysta z tego oczywiście do końca, Ale w tym momencie, kiedy yy, skończyło się, pomyślał o no tym, że mamy inną drogę wyciągnął, lepiej na dzieciach za pieniądze, to to jest o to rodzik pozwolenie, że nie dawałam powiedzieć o pieniądze. On nie walczył o dzieci, to chciał te dzieci widzie, ten widzia, to by do tego poszło. On walczy o pieniądze, bo te pieniądze mu zabrali, słusznie, a on no, tak szczyt, to proszę baratę. No, no, no, raz jak, jak jakiś taki byt na, na erynie, to z może umienić, nas ma tychnia tu pieniądze, za dwa tysiące euro. I to jest cały powód. Wściekły do że to twoja że on uciekła. Dlaczego ja mam uciekła? Jeszcze raz powtarzam, dlaczego? Może się, z takiego powodu. Dlaczego nikt nie pyta, kobiety. nie Oni teraz poprzedzony, Gdzie są te dzieci? Dlaczego? Nikt nikt nie pyta. Tej żony. Jeszcze raz mówię. Teścia, otoczenia, policji. Proszę o tych zapytać. Znaczy ja panu powiem szczerze, że ja się zapoznałem z programem pana Pomorskiego, ja się zapoznałem z programem Stowarzyszenia, które prowadzi pan Pomorski. I mimo to, że przeczytałem Pana artykuły, szukałem również potwierdzeń na stronach internetowych. Ja nie mogłem tam nic znaleźć takiego, co pan mówi. Znaczy ja znalazłem, że jest żal do Jungenamtu, że Jungenamt kradnie dzieci, polskie dzieci, niemieckie, a francuskie, ale nie znalazłem nic w stylu, że jest wrogość do Niemców. I jak są pan to o, wytłumaczy? Mi, proszę pana, jest, proszę, to jest Jeżeli na polskich mediach, ujwą w polskich mediach, mediach wyraża się ten tylko, tylko a nie inaczej, że są to faszyści, że to jest Trzecia Rzesza, gdzie sądzie niemiecki Kamburg oficjalnie mówi, oficjalnie, z tego się musiał właśnie wycofać, wypraszy, że wypraszył, to, że to, to Trzecia Rzesza to się zbliża. Boże, to, to, to świadczy o że, tym, że jest antyniemiecki tylko tylko on nie jest, nim, nie jest niemiecki antyniemiecki bo trzyma ten pasz, i dowód osobisty Znaczy nie? ja panu powiem, myślę, że ja też mam dowód osobisty niemiecki i tak samo uważam, że niemieckie prawo rodzinne jest skorumpowane i jest złe. Jungamty przede wszystkim oni patrzą na pieniądze, oni patrzą na to, żeby jak najwięcej miejsc pracy dać swoim pracownikom, swoim ludziom, a nie patrzą na dobro dzieci. Proszę pana, na ten temat nie chciałem się z tym wypowiadać, ponieważ nie jestem urzędnikiem, nie wiem, tam tu, Natomiast powiem panu, że y, y, w bardzo wielu przypadkach ich y, zachowania i działania są prawne. W tym przypadku na pewno. Ma pan dzieci? W pan dzieci? Oczywiście, tak. Oczywiście. Wychowywałeś się w Niemczech? No, nie, się w Polsce. W Polsce. A pan był w Niemczech w tym czasie? Ja myślę, że, to nie wiem, że tak, to się złożyło, tak tak, tak, tak, tak, tak. No tak. Okej, okay, to mam nadzieję, że porozmawiamy po wyroku sądowym. Dzień hmm. Bardzo chętnie zapraszam. Na to, pan się nazywa, to bardzo proszę, ja podam panu ten na na tygodniu w Hamburgu, prawda? Tak. Y, y, y, I tylko proszę na niego nie napadać w górę, ponieważ jest y, y, y, to człowiek, który y, y, może się dyspraczyć i nic nie powiedzieć. On musi wiedzieć, że to, on przyjmuje, przypomnieć to tę sytuację? dokładnie, bo nie jest to człowiek z taką skarzy, powiedzmy, bez większą, to jest taki dziwny człowiek, który tutaj No, ale pomoc nie wiedział. Rozumiem, okej, okay, to ja panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tak, proszę, ja no. i pozdrawiam Pana Fundacji, jeszcze raz. Bardzo Pana Również przesyłamy pozdrowienia, dziękujemy, do widzenia bardzo Panu. Dziękuję bardzo, proszę mi podać później, gdzie by się okazał, żeby tam jeszcze wejdę na to, dobrze? Dobrze, okej, okay. do widzenia. Do widzenia. Bolesna Prawda